Wiecie, On zmienił mnie. Zmienia pod każdym względem. Jeszcze rok temu zależało mi na tym, żeby ludzie mnie dobrze odbierali. Dzisiaj w mocy Boże, umiem głosić w trestach. Jestem wolny człowiek. Amen. W Ten Amen. W Rozumiesz, o mówię? w ogóle możliwe, żeby tak żyć. Halleluja. Chciałbym, żebyś wziął dzisiaj Boży Przełom. Żebyś wziął Boży Przełom. Żeby Twoje miejsce stało się miejscem przełomu. Ja nie chcę, żebyś trwał w miejscu możliwym. Ja chcę teraz, żebyś skupił się na rzeczach niemożliwych w Twoim duchu na tym, co jest niemożliwe dla Twojego umysłu, dla Twoich emocji, dla Twojego ciała, dla Twoich zasobów finansowych, dla Twoich relacji. Chcę, żebyś teraz pomyślał o rzeczach, o których tylko marzyłeś. Rozumiesz? Przypominają mi się świadectwo jednego z który ma 16 lat. Nie umiał nic mówić po angielsku. I w swoim małym mieście, na północy Europy, Stanął przed polem kukurydzy i mówił w imieniu Jezusa. I wyobrażał sobie, że głosi do milionów ludzi. Potem głosił do milionów ludzi. Potem głosił do milionów ludzi. Potem to zrobił. Potem miał nawet satelitarną telewizję na własność i głosił do milionów ludzi. Po latach, kiedy spotkał się z drugim ewangelistą, powiedział do niego, tamtym do niego powiedział wiesz, będę głosił w Bagdadzie. On mówi, a ja już w przyszłym miesiącu tam będę głosił. Chcę wam powiedzieć przyjaciele, że to jest możliwe. Widzimy, nas w kościele mamy takiego człowieka, który, który wchodzi w niemożliwym. <grym> Wszyscy chodzimy tam w niemożliwym. Przyglądam się na ludzi, jestem w szoku, co oni robią. Wiecie co? Do pięć tym ludziom, którymi Bóg dał mi się opiekować. Do pięć nie dorastą. z ich wizjami, z ich pragnieniami. Mamy takiego jednego małego człowieka w Kościele. Pytam go, co robi w przyszłym tygodniu. On mówi, głoże w Sztokholmie, a za dwa tygodnie w Helsinki, a za trzy w Lizbonie. Wiecie, gdzie on teraz leci? On w te, on wszędzie głosi. On teraz zbiera ekipę, która poleci z nim głosić do Egiptu. On chce głosić w Turcji. Facet nie założył rodziny. Nic nie ma. Jest w stanie włożyć głowę za Chrystusa. Młody chłopak. Wszystkie pieniądze. Wydaje na to, żeby głosić Ewangelię. Staje ze swoją małą Biblią. I gości Chrystusa po miasta w Polsce. O szóstej rano. Chodzi, żeby głosić Chrystusa. Kiedyś chciałem go ustawić. A potem powiedział sam się ustawię. Sam się ustawię. Ja go ustawię. Już Ty go nie ustawię. Chciałbym, żebyśmy się modlić o niemożliwe dzisiaj. Chciałbym, żebyśmy się modli o niemożliwe. Chciałbym, żebyśmy wiarą teraz przyjęli niemożliwe. Chciałbym, żebyś teraz uwierzył w to, że możesz więcej niż Twój umysł, emocje, decyzje i ciało mówią, że możesz. Chciałbym, żebyś uwierzył w to, co Biblia mówi, że możesz. Chciałbym, żebyś podjął teraz decyzję wejścia na maksa w Królestwo Boże. Na maksa. Całą, całym swoim zaangażowaniem. Chciałbym, żebyś pokutował po, po, dzisiaj z zaglądania do Arki Przymierza. Do przyglądania się z boku. Do bycia częścią Kościoła pod tytułem, że przyjdziesz na nabożeństwo i przyniesiesz swoją dziesięcinę. To hańba. Coś Ci powiedz, To hańba tak myśleć. Że przychodzi się na nabożeństwo, się swoją dziesięcinę, że to jest w porządku. Rozumiesz? To w ogóle nie jest w porządku. Chciałbym, żebyś pokutował dzisiaj z odwalania czegokolwiek. Że odwalasz coś. Że mówisz, pani, przecież mam rodzinę, przecież mam pracę, przecież mam to, przecież mam tamto. A bo mówi to mówię, no tak, ale to, to ja tobie dałem. Może pamiętasz o tym? To. Proszę, to ja ci dałem to. Mogę ci dać więcej, jak chcesz, dziecko. Pani, mam taki dom do sprzątania, dużo domu mam do sprzątania. Mówię, ja ci dałem ten dom. Więcej Ci mogę dać, większy dom. Panie, dzieci mam. No to ja Ci dałem te dzieci. Mogę Ci więcej dać. panu. Hallelujah, Panie. Halleluja. Panie. Masz marzenia. Ja Ci nie dałem. Mogę Ci dać większe, jeżeli chcesz. Chodź, szara, Chciałbym, żebyś modlił. Chciałbym, żebyś się modlił teraz z wiary i przyjmował tę rzecz, tę chorobę. Wstańmy, proszę. Aleluja! Aleluja!